Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj rozmawiamy o żywieniu. Temat brzmi dość poważnie, ale jest przecież poważny. Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Tym razem goszczę w studiu panią Elizę Flora z Akademii Uśmiechu. To jest sieć przedszkoli niepublicznych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Co dzieci w przedszkolach jedzą? Z doborem odpowiednich składników odżywczych bywa bardzo różnie. Co dzieci jedzą? Marchewkę, kalafiora? Co powinny jeść? Tego akurat w przedszkolach nie możemy zaobserwować, czy jedzą słodycze, czy chip. Czy innego rodzaju niewartościowe jakieś pokarmy, ponieważ tego w przedszkolach nie, nie serwujemy. Na pewno jest tak, że dzieci, które zaczynają swoją edukację przedszkolną, mają pewne nawyki żywieniowe, one się ujawniają. Preferencją jest podczas na przykład spożywania obiadu to już dzieci najchętniej z całego obiadu jedzą. Mięso. Gorzej jest z zupami urozmaiconymi, które zawierają duże kawałki warzyw. Gorzej jest z warzywami, czyli surówkami i też warzywami w postaci gotowanej. Przychodzi dziecko do przedszkola i ma swoje nawyki żywieniowe mm -hmm. wyniesione z domu. Czyli jak widział, że tata je pizzę, to też lubi tylko pizzę, prawda? Mm -hmm. Przychodzi do przedszkola i nie chce jeść zupy warzywnej. Co mm -hmm. wtedy robią państwo? Na pewno jest tak, że zachęcamy do spożywania Zachęcamy przede wszystkim do próbowania, więc uatrakcyjniamy jedzenie, bo dziecko musi mieć przedstawione, też wyjaśnione dlaczego daną potrawę winno spożyć, jakie korzyści po prostu będzie miało z tego, więc jest to tłumaczone zwykle poprzez przekonywanie dziecka. Że to jest po prostu zdrowe, tak? Że trzeba to jeść. Dokładnie, że, ta marchewka że to jest zdrowe, że dzięki temu rośnie dziecko, że będzie się rozwijało. Mhm że będzie miało sprawniejsze mięśnie, że będzie osiągało dzięki temu lepsze efekty, że szybciej będzie się uczyło wierszyków, że szybciej będzie uczyło się piosenek. I to działa. I to działa mhm. Aczkolwiek nie zawsze w odniesieniu do wszystkich dzieci to bardzo widać na przykład, czy rzeczywiście jest tak, że dziecko na przykład nie ma wyłączonego nawyku, czy to tylko jest zwykłą fanaberią dziecka. To nie jest tak, że dziecko musi daną potrawę zjeść, raczej jest tak, że tutaj staramy się, aby dziecko spróbowało. Jeżeli widzimy, że rzeczywiście jest tak, że nie odpowiada taka potrawa czy takie warzywo dziecko, no to odstawiamy to na przykład do następnego czasu, prawda? Posiłki mhm. dla dzieci powinny być odpowiednio zbilansowane. Mhm. Co to jest ten mhm. bilans i na czym on polega? Bilans generalnie polega na tym, że właśnie znajdują się przede wszystkim zróżnicowane produkty z różnych grup spożywczych, tak aby nie wprowadzać monotonii do żywienia. Dziękuję. O żywieniu rozmawiałem z panią Elizą Floras z sieci przedszkoli niepublicznych Akademia Uśmiechu. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.